Pod namiotem słowa. Suplikacje czasu wojny Antologia Józefa Szczypka Juliusz Znaniecki Polska Litanie Boże słabych i przeklętych przez Ciebie, Boże swastyki, Boże krzyża, Niech twe imię, które nas poniża, Władco najsmutniejszych spraw, Piorunami pisane na niebie i na kształcie pokruszonych traw, Będzie znane przynajmniej zabitym. Boże tarczą wieczności okryty. Boże niepopełnionych win, Boże ruin i popiołów, zrządź, by ktoś się modlił za nami. Bowiem gdy modlimy się sami, modlitwa jest ciężka jak ołów, modlitwa jest sucha i pusta, jak ostatni pocałunek w usta składany na umarłych twarzach. Boże zguby, która nam zagraża, oto nędza, oto nicość nasza, ale nicość żywa od krwi, ale nędza dumna, jak podarty w kołysaniu swoim strzęp sztandaru. Boże wszystkich przecierpianych dni. Niech odejmie twoje imię naród kłębem trzewiku ostrzom otwarty od swych warg, niby czar goryczy, niech żyjących, a nie zmarłych liczy pokolenie bohaterów i szaleńców, plemię głodne ciszy i miłości, plemię harde aż do duszy dna, aż do wnętrza próchniałych kości. Nie szukamy pogrzebowych wieńców, nie patrzymy matkom w oczy w dniu konania, nie pytamy, gdzie granice zła. W ciężkim smutku gorszym od niedoli przemijamy życiem, które boli takie pokolenie... Taki naród, taki żołnierski szyk, czyliż tylko trwać będzie jak cienie, czyż nie dźwignie na barkach bezmiaru swojej ziemi płonącej jak krzyk. Boże Westerplatte, Boże Lwowa, Boże Warszawy, Boże Kutna, Boże wielu zgasłych miast – Polska sprawa olbrzymia i smutna, sprawa ludzi wyrąbanych jak las, sprawa dusz bitych pięścią pogardy, groźna sprawa splugawionych ciał, oto nasze istnienie i kształt, któryś sam ku zgładzie stworzył. Czy to jest miłosierdzie? Czy to jest apostolstwo? Czy to jest ludzkość? Boże. Boże Mathausen i Dachau. Boże pokory i pychy. Władco każdego policzka, którym biją w twarz. Nie mamy prawa. Nie mamy siły. Nie mamy wspaniałych bram Prócz nieshańbionej mogiły Którą otworzyłeś sam Ale mamy wiarę. Mamy wiarę I dlatego mówimy Ojcze nasz